Jesteśmy w Paryżu, targi Sima. Naszym rozmówcą jest pan Łukasz Łapiński, firma Samasz. Panie Łukaszu, pierwszy dzień targów właściwie zbliża się do końca. Co państwo prezentujecie na swoim stoisku w Paryżu? Znaczy na początek chciałem powiedzieć, że początek targów uważam za bardzo, uważam za bardzo udany. Udało nam się pokazać kilka, kilka nowości, a co najważniejsze potencjalni klienci byli, byli bardzo nimi zainteresowani. Pokazujemy pokazujemy nową, nową kosiarkę dyskową tylną e która jest wyposażona w spulchniacz pokosu, kondycjoner oraz transporter. Jest to maszyna w zasadzie podobna do, do zestawu, który prezentujemy od lat, czyli do zestawu Gigacat. Natomiast ta jest tylko na jedną stronę. Jest to, jest to maszyna, która na rynek francuski nadaje się idealnie. Są zapytania z tego rynku od lat na tą maszynę, więc postanowiliśmy, postanowiliśmy w końcu taką maszynę stworzyć. Ponadto pokazujemy, pokazujemy zgrabiarkę dwustronną Tango. Tango jest to nasz nowy produkt który, który zadobytował w zeszłym roku. Nie udało nam się jeszcze tej maszyny pokazać i zaprezentować jej odpowiednio we Francji, natomiast to pierwszy, jest to, pierwszy, jest to pierwszy, pierwsze targi, na których, na których ta maszyna występuje. Też spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dodatkowo z maszyn komunalnych pokazujemy, pokazujemy ramię wysięnikowe wyposażone w głowicę koszącą Lama. To chyba tyle, jeśli chodzi o nowości. Ja nie od wczoraj obserwuję uczestnictwo firmy Samasz na targach Sima w Paryżu. Pierwszy mój kontakt z inżynierem Antonim Stolarskim miał miejsce w 2005 roku, kiedy pan Stolarski wystawiał się u swojego dealera. Nie, nie, nie była to firma Samasz osobiście czy, czy samodzielnie, ale dealer prezentował Samasza na, na stoisku. Teraz już widzę Wasze logotypy. Na na stoisku. Jakie oczekiwania Państwo macie? Jakie jest zapotrzebowanie na sprzedaż Waszych maszyn tutaj na rynku i jakie jest zainteresowanie ze strony kupujących? Przede wszystkim celem tych targów jest rozwinięcie, dalsze rozwinięcie sprzedaży, sprzedaży we Francji. Jest to największy rynek, nawet, nawet, większy, nawet większy od Niemiec, gdzie, gdzie sprzedajemy bardzo dużo maszyn, więc, więc liczymy na to, że z każdym rokiem uda nam się coraz bardziej ten rynek rozwinąć, ale nie tylko. Są to, targi, są to targi międzynarodowe, więc liczymy też na obecność potencjalnych dealerów, potencjalnych importerów z krajów afrykańskich, tudzież z Ameryki Południowej. Mamy dobre wspomnienia, gdzie udało nam się znaleźć dealerów z bardzo, z bardzo odległych krajów, na przykład, na przykład w Chile, z którym, do tej pory, z którym do tej pory współpracujemy. Wiemy o tym, że jesteście w Niemczech na Gritechnice, jesteście w Paryżu na Simie, Jesteście w Stanach Zjednoczonych. Gdzie Was jeszcze można spotkać, jeżeli chodzi o firmę Samasz ze swoimi produktami? No najdalej, najdalej rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy w Japonii, w Korei. W zeszłym roku udało, w zeszłym roku udało nam się zadebiutować na rynku, na rynku amerykańskim, na, natomiast no nie, spoczywamy, nie spoczywamy na laurach. W tym roku chcielibyśmy, chcielibyśmy zacząć sprzedaż w Australii, w Nowej Zelandii. E, za miesiąc udajemy się na, na, targi, do, na targi do Australii. Chcemy, chcemy poznać ten rynek, zobaczyć jak, jakie tam są trendy, jak tam, jak tam się sprzedają maszyny i no być, może, być może uda się. Może uda się zadebiutować również tam w tym roku.